To, nie, nie, okej, okay, teraz okej, okay, bo miałam kłopoty, coś się zawiesiło i w ogóle wywaliło mnie. Musiałam jeszcze raz się zalogować. Bardzo Was przepraszam, witam Was serdecznie. Czy to, bo uciekło mi, jak mówię. Mam na imię Grażyna, jestem alkoholiczką. Bardzo dziękuję serdecznie za zaproszenie, za to spotkanie. Tak, ubila u Was spotkanie z programem, z tradycjami naszej wspólnoty. I dziękuję serdecznie Sylwii, która zaprosiła mnie na to spotkanie i też bardzo mi pomogła od strony technicznej się ogarnąć. Więc, no, jakoś fajnie, że, że, że tak się udało. Ja może się krótko przedstawię, jestem we wspólnocie od 15 lat, od 2007 roku, od stycznia, wtedy przyszłam po raz pierwszy do wspólnoty, a nie piję, czyli zachowuję abstynencję od 14 lat, jak Bóg da, to będzie za niecały miesiąc. Ale ja mam włączony mikrofon. Tak? Aha. Aha, to. Przepraszam, bo ja tak, wiecie, nie mam doświadczenia z tym Discordem, raczej na Zoomie tak mityngów, więc jeżeli coś, to proszę mnie pokierować i pomóżcie mi, proszę o pomoc. Więc jak mówię, ja Bóg da, to za właściwie miesiąc będzie 14 lat, jak nie piję. A jeżeli chodzi o przyjęcie tego programu, kiedy sponsorka mi go przekazała, to będzie tak około 10. Czyli no, nie od razu, nie od razu zaczęłam żyć tym programem, poznałam go i muszę powiedzieć, że ja swoją przygodę ze wspólnotą zaczęłam od służenia wspólnocie w różnych służbach, najpierw w grupie jako skarbnik, potem jako mandatariusz, potem w intergrupie, a później w służbach regionu, regionu Galicja, w intergrupie Małopolska, region Galicja. Jestem z Krakowa, dlatego no, tak wymieniłam tam, gdzie są moje korzenie, i ja poznawałam tradycje najpierw i tak jakby i w praktyce, i w teorii. I wtedy powiem tak, że dużo mówiło się o tradycjach. Taki większy nacisk był. Natomiast no teraz dużo się mówi o programie i to jest piękne. I jedno i drugie jest bardzo ważne we wspólnocie, one się uzupełniają. I, i im dłużej jakoś tak staram się tym żyć, tym bardziej jest to dla mnie jasne. Ja może zacznę od kroku drugiego, który jest tematem, więc krok drugi mówi, że uwierzyliśmy, że siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowy rozsądek. I tu jest taki uwierzyliśmy, tak? On może tak składać, składa się jakby z dwóch części, że uwierzyliśmy, czyli mówi o tym, jaka jest dla tych pierwszych stu ludzi, na których doświadczeniu opierał się Bill, jaka, jaka była ta podstawa, ta baza w ogóle zdrowienia. To, było, to była wiara, wiara, że jest jakaś siła większa od nas samych. Czyli wiara to znaczy, że był to program taki duchowy, tak? że to się odwo odwoływał się do duchowości. E, I y, taki troszkę wstęp, bo w drugim, programie, w drugim właśnie kroku bardzo dużo y, Wielkiej Księdze jest na temat tej y, takiej opozycji pomiędzy y, wiarą i intelektem. I powiem tak, że dla mnie było to bardzo trudne, żeby uwierzyć, że jest jakaś siła większa. tak, Ona jest zwana, nazywana Bogiem w Wielkiej Księdze też, albo siła większa, wyższa, Bóg. To nie ma znaczenia, jak ja ją nazywam ani kim ona jest, ani czym ona jest. I to jest piękne właśnie w tej duchowości wspólnoty, że to nie ma znaczenia, ponieważ tak jak Wielka Księga to pisze wyraźnie, nie jest to związane z żadnymi przekonaniami religijnymi. Tak? Ta, ta, to ma być moja własna koncepcja tak? Boga. I powiem, że to mi uratowało życie, bo jak ja przyszłam do wspólnoty, to ja nie miałam żadnej wiary, żadnej w, w, ani w Boga, ani, ani właściwie w nic, tak mogę powiedzieć, żadne jakieś wartości duchowe. Ja powiem, że ja zostałam tak wychowana, że no, mój oj... Głównym takim osobą bardzo ważną w moim życiu i do, dominującą w ogóle w naszej rodzinie był mój ojciec. I on bardzo duży nacisk kładł na wykształcenie, na intelekt. Był zafascynowany w ogóle pracą na uczelni i sam w wieku tam emerytalnym właściwie y, zrobił doktorat z historii, był z wykształcenia ekonomistą. Bardzo człowiekiem ambitnym, takim dominującym, wręcz spotycznym, i on miał bardzo duży wpływ na, na kształtowanie się jakichś takich moich przekonań. I właśnie. Takie było moje przekonanie, że ja muszę się opierać na swoim intelekcie, na swoim wykształceniu. Czyli ja muszę się opierać na swojej własnej sile, swojego umysłu, swojej woli, tego czego ja chcę, co ja mogę osiągnąć. Miałam takie duże, wysoko poprzeczkę postawioną, duże wymagania. Byłam, miałam jeszcze brata, ale ojciec tak jakoś byłam takim oczkiem w głowie jego I, i, i bardzo tak zawsze to podkreślał, że on albo jest dumny, albo jest niezadowolony ze mnie i ja miałam takie poczucie, że właśnie ja muszę sobie zawsze zasłużyć u niego jakimiś swoimi osiągnięciami. Więc y, nie miałam w ogóle w sobie żadnego nawet y, takiego zalążka, jakiegoś pojęcia. Tak przyszłam do wspólnoty, to jak usłyszałam, że słowo y, Bóg ciągle było y, jakoś tak przywoływane, bo po pierwsze ono już jest na wstępie w modlitwie o pogodę ducha, po drugie właściwie każdy krok no, poza pierwszym ale każdy krok się odwołuje do, do, do Boga do siły większej wyższej do no, jest po prostu tak jakby to jest, to jest, bo to jest podstawa to jest podstawa naszego programu duchowego, więc y, dla mnie y, to było bardzo trudne, bo ja sobie ani nie umiałam tego jakoś tam wyobrazić, chciałam to właśnie tak wziąć na rozum, na, y, y, przeanalizować, a to się nie dało. I słyszałam y, y, takie ze strony... Y, Mojej sponsorki, ze strony przyjaciół doświadczonych, takie, taką wskazówkę: otwórz serce, tak, wyłącz, wyłącz intelekt, wyłącz rozum, wyłącz mózg, a otwórz serce. W moim mózgu się kotłowało, albo jakby w mojej duszy, zamiast tam właśnie jakiegoś takiego, takich pojęć duchowych, to, to, to była. To była pustka, to była depresja, to była rozpacz, cierpienie i bardzo trudno mi było w tym jakoś się, jakoś się odnaleźć. Więc ja nie miałam, jak mówię, takiej, takiego punktu zaczepienia w sobie, żeby żeby no. U uwierzyć, prawda, tak jak jest w te, w te, odnoszę się do tego słowa, że uwierzyliśmy. Było mi bardzo trudno uwierzyć, że jest jakaś ode mnie samej większa siła, większa niż moje ego, skoncentrowanie na sobie, większa niż moje lęki przed oceną, niedoskonałością, brakiem poczucia wartości, że jest, no, było mi to yy, ciężko, ale Sponsorka, kiedy czytałyśmy właśnie ten drugi krok, zwracała moją uwagę na to, że ja nie, nie muszę tak definitywnie teraz, już na tym etapie, po prostu yy, no, mieć tego poczucia tak w sobie, te, te, tej duchowości, tej, tej, tej, tej łączności głębokiej z Bogiem jakoś mieć, y, bo że Wielka Księga mówi, że to, co jest najważniejsze, to jest to, że jestem skłonna uwierzyć. Na 47 stronie jest to napisane, prawda, że pytanie, czy wierzę teraz, albo czy przynajmniej jestem skłonna uwierzyć, że istnieje siła większa ode mnie samego. I to właśnie zdanie i uratowało mnie. Bo ja sobie tak powiedziałam, no, no skłonna to ja jestem. A ona mi zawsze, ona mi mówiła, to, to rób to, idź dalej. tak, nie, nie odrzucaj tego. Nie odrzucaj. Otwórz się. Twoją rzeczą jest tylko otworzyć się. Ty masz być skłonna i rozważyć w głębi siebie, tak też w drugim kroku jest to pięknie napisane, co dla ciebie te te, te, te, te duchowe prawda, stwierdzenia oznaczają. Co to dla Ciebie jest? Te, te wartości, te, te, te stwierdzenia, co to dla Ciebie oznacza? I to wystarczy. Masz odwrócić uprzedzenia. Masz odrzucić intelekt, wyłączyć rozum i się otworzyć. Wystarczy Twoja skłonność. Więc y, to było dla mnie taką deską w ratunku. I druga rzecz, która jest właśnie w drugiej części tutaj tego kroku, to jest przywrócić nam, tak, że ta siła może przywrócić nam zdrowy rozsądek. I wiecie, to też jest pod tym, że uwierzyliśmy, tak? Czyli po pierwsze, ja mam w ogóle uwierzyć, że jest jakaś siła większa. To, to, to było dla mnie trudne, ale wystarczyła moja skłonność. A drugie, to ja mam uwierzyć, że, że siła większa, ta siła większa, może mi przywrócić zdrowy rozsądek. I co to dla mnie, na tamten moment, to ja musiałam uwierzyć, że, że ta siła większa może mnie wyrwać z piekła, bo ja byłam w piekle. Ja byłam w tak głębokiej depresji, zresztą no, po prostu posłała mnie lekarka ze szpitala psychiatrycznego, bo wtedy w 2007 roku byłam w Sylwestra 26 na 27, znalazłam się na oddziale psychiatrycznym, na jednym oddziale ze szpitali w Krakowie. I po prostu ja byłam taki, w takiej formie warzywnej, było mi tak wszystko obojętne i po prostu nie chciałam żyć. Ja wiedziałam tylko tyle, że ja nie chcę żyć. Miałam cierpienie, pustkę, lęki, panikę i to było piekło. I dla mnie takie w drugim kroku właśnie, że ta siła ma mi przywrócić zdrowy rozsądek, czyli... To jest tak, no ci, którzy tam bardziej znają, znali, czy jakoś dzielili się tym, że znają oryginał, to mówili, że chodzi o, to, o tą poczytalność, prawda? Poczytalność, czyli bo ja faktycznie byłam niepoczytalna, bo y, ja no, nie, właściwie nie reagowałam na, na, na tak jakby na życie, na, na swoją rodzinę, na męża, na, na córki mam dwie dorosłe córki i no, mam wnuki, męża, teraz 44. rocznicę mieliśmy i, i wtedy on się też bardzo starał, wszyscy się martwili, cierpieli, ale ja na to nie reagowałam. Było mi to obojętne i miałam sobie naprawdę tylko taką chęć yy, śmierci i yy, właściwie to miałam próby samobójcze za sobą i, i no, było mi trudno uwierzyć, że ponieważ lekarze się starali, nic z tego nie wynikało, bo miałam później jeszcze parę tych pobytów w psychiatrykach, nic z tego nie wynikało, miałam różne terapie zamknięte, uzależnień, terapii osobowości, zaburzenie osobowości, yy, terapie otwarte też, takie dochodzące i ambulatoryjne. I to nic nie pomagało. Ja mm, miałam w głowie tylko to, że moim jedynym lekarstwem jest po prostu, na wszystko jest rozwiązaniem picie alkoholu. I bo to mi przywracało, niezdrowy rozsądek, ale to mi przywracało, to mi dawało ulgę na moment na moment, na chwilę. Dawało mi ulgę. I to było tak nieprawdopodobne. Ja, ja, to było jedyne, co ja miałam w głowie. Taka obsesja, że ja muszę, ja tego cierpienia nie zniosę już ani chwili dłużej. I, i, i po prostu dążyłam za wszelką cenę do tej ulgi. I moim rozwiązaniem, moim lekarstwem był alkohol. I różne zabiegi jakby i, i, i psychoterapia Terapeutów, psychiatrów, z lekarstwami to nic nie dawało. Więc było mi trudno też jakoś tak uwierzyć, że akurat no, jakaś siła, której ja nie jestem w stanie określić, jest w stanie mnie z tego wyrwać. I wiecie co? Czwarty, te, drugi krok stawia taki właściwie warunek, prawda? No bo. W drugim kroku jest to wyraźnie powiedziane, że, że naszym dylematem był brak siły i u mnie to był dokładnie ten, ten, ten brak siły właśnie. To jest na stronie pięćdziesiątej piątej, tak, na stronie pięćdziesiątej, bo mi się tu pokręciło, na czterdziestej jest, przepraszam. Brak e, e, siły, to był 45, to był nasz dylemat. Musieliśmy znaleźć siłę, dzięki której moglibyśmy żyć, musiała to być siła większa od nas samych. To oczywiste, ale gdzie i jak mieliśmy znaleźć te siłę, więc muszę powiedzieć, że e, e, ja to, że mogłam, miałam być tylko skłonna, to mi uratowało życie. I też e, sponsorkami sygnalizowała, że warunkiem to jest ta skłonność, odrzucenie uprzedzeń i jeszcze takim warunkiem to jest moje działanie. Tak? To jest działanie, czyli to, że ja muszę wykonać minimum swojej roboty. A co to znaczy? To znaczy ja muszę iść dalej. Czyli ja muszę robić kroki, dalsze kroki od 3 do 12 i starać się żyć tym programem. A ten świat ducha i, i ta głęboka i, i, i ta więź, yy, yy, yy, znaczy nie wiem, czy głęboka, ale że ta więź z Bogiem, tak? To, to odszukanie tego Boga w sobie, ja mam go w sobie szukać, yy, modląc się, używając tych narzędzi, pomagając yy, drugiemu człowiekowi i że to przyjdzie, że to przyjdzie, tylko ja muszę działać. I to jest ten warunek. Zaufanie i Działanie tak. Czyli yy, staram się to robić, i wiecie, na yy, 55 stronie jest tak pięknie napisane, że czasami musieliśmy odważnie go poszukać, ale on istniał, był faktem, podobnie jak my, głęboko w nas samych odkryliśmy wspaniałą rzeczywistość. Ostateczna analiza pokazuje tylko, że tylko tam można go odnaleźć. Więc y, ja y, y, takie mam doświadczenie, i tak też tu w Wielkiej Księdze właśnie jest taka wskazówka, że ja mam szukać Boga szukać poprzez działanie i że to jest taki podstawowy warunek. Mam się codziennie starać, tak? mam, mam to wytrwale robić. A to przyjdzie. Tak. i muszę powiedzieć, że no, to dla mnie mam teraz takie poczucie takiej właśnie opieki, takiej ochrony. Codziennie to robię, zawierzam się rano Bogu tymi między innymi tymi słowami, że z całkowitym oddaniem proszę Cię Boże o opiekę i ochronę. To jest taka pierwsza modlitwa szczeciego kroku i staram się. I, Raz czuję jakby tą więź mocniej, a raz no, gdzieś to mi jakoś tam umyka, ale staram się to robić i też jestem wdzięczna właśnie temu programowi, wspólnocie i tej możliwości służby, którą mam, czyli dzielenia się swoim doświadczeniem w różnych formach sponsorowania i niesienia posłania, czy do więzienia, czy spikerek, to jest po prostu taka wdzięczność, że ja mogę to robić. I tyle może na temat drugiego kroku. Przepraszam, jeżeli to takie trochę było, bo spieszę się, bo wiem, że mało czasu, a jeszcze yy, może powiedziałabym coś o drugiej tradycji, a jako, że skończyłam właśnie na tym, że jestem wdzięczna za tą możliwość służby, yy, to yy, Powiem tak, że to nie jest żadna jakaś łaska z mojej strony, że, że ja służę wspólnocie, bo to jest dwunasty krok, tak? Czy sponsorowanie, to ja, ja mam w tym żywotny interes, bo to jest moje lekarstwo. I, i ja chcąc zachować y, tą, tą poczytalność i chcąc y, y, też być użyteczną, o czym mówi program, to ja muszę służyć. I właśnie yy, program, tak mądry przyjaciel kiedyś powiedział, cytując właśnie też naszą literaturę z Bila, program to jest miłość i służba, jakby to wycisnąć, tak, tak. I właśnie yy, Bóg dla mnie jest miłością, a służba jest powinnością. I... Yy, jeżeli chodzi o drugą tradycję, ona mówi, że jedynym i najwyższym autorytetem na naszej wspólnocie jest miłujący Bóg, jakkolwiek może on się wyrażać w sumieniu każdej grupy. Nasi przewodnicy są tylko zaufanymi sługami, oni nami nie rządzą. I Powiem tak, że e, tak jak program mi mówi, e, że dla mojego ego jedynym najwyższym autorytetem jest miłujący Bóg. I ja, jakby, no, jeżeli no, po prostu ja, to jest dla mnie taki wybór w tej chwili. O tak bym chciała to określić. To jest taki wybór. I, i dobrze się z tym czuję. I teraz nawiążę do drugiej tradycji o tych autorytetach, właśnie. Teraz najwyższym autorytetem w naszej wspólnocie, czyli w grupie jakiekolwiek by to była, czy grupa, czy intergrupa, bo to jest właśnie w drugiej tradycji tak powiedziane, czy region, prawda, nieważne czy to jest na po prostu w górze tej, te, tego trójkąta odwróconego, czyli na poziomie grupy, która jest zawsze najważniejsza, czy na samym dole czyli tam służb krajowych, czy regi służb regionu, to nieważne. Najwyższym autorytetem jest miłujący Bóg i On się ma wyrażać w sumieniu każdej grupy. Przewodnicy, to liderzy to są osoby, które służą, oni mają służyć. Tak, bo przewodnik to taki lider, który po prostu ma w jakiś sposób jakieś tam zdolności powiedzmy organizacyjne, ma talent do jakiejś służby i on nie może rządzić, bo w wielkiej, bo przepraszam, w 12 na 12 na stronie 132 właśnie jest napisane na samym tu początku, tak naprawdę to nikt, a nie może nikomu niczego rozkazywać, ani wymuszać posłuszeństwa. Czyli nie ma jakiejś władzy. Tak? Ten, który służy, nie rządzi. I to jest bardzo piękne, dlatego, że pokazuje też, że Służba musi być powiązana właśnie z miłością, z pokorą, z wyrobieniem z, z, takim, z taką odpowiedzialnością też za grupę, za drugiego człowieka. To są wartości, które no, jakby przekazuje też są w programie 12 kroków, więc to, co ja czym ja żyję w programie 12 kroków, ja to mogę stosować w grupie i powinnam stosować w grupie, żeby nie szkodzić w grupie. Czyli jest na stronie 134 właśnie też taki fragment, który mówi o tym, że w grupie bardzo, grupa bardzo szybko weryfikuje tak czy ktoś chce narzucić jakieś swoje racje swoje osobiste ambicje jakieś swoje pomysły, plany grupa to weryfikuje i sumienie grupy to weryfikuje i to działa właśnie na zasadzie takiego takiego duchowego jakby e, zabezpieczenia. E, zacytuję na stronie 134 osoby pełniące, 12 na 12 osoby pełniące służbę nie udzielają porad duchowych, nie oceniają czyjegokolwiek postępowania, nie wydają żadnych poleceń. Kto nie stosuje się do tej zasady, może szybko przestać pełnić funkcję przy następnych wyborach. I tutaj y, y, y, Wtedy dokonuje spóźnionego odkrycia, że musi pełnić rolę służącego, a nie służebnego, prawda, a nie senatora. Tutaj senatora jest w sensie takim, senator jak w sensie rzymskim, tak? takiego doradcy, takiego, takiej osoby, która no właśnie może pomóc. Tak? Te doświadczenia są uniwersalne. To też wszędzie wała zbiorowe sumienie grupy określa warunki, na jakich liderzy mają pełnić swoje służebne funkcje. Yy, I tu jest mowa o, o, o rotacjach w służbach, które są bardzo potrzebne. I mowa jest też właśnie to przeciwstawienie, prawda? że yy, My służąc, chcąc narzucić, czy ja służąc, tak, przepraszam, chcąc narzucić swoje jakieś ego, swoje pomysły i egzekwować to, to ja się zachowuję, jak tutaj jest takie, takie dwa przykłady, jak można służyć prawda, w, drugim, w drugiej tradycji. Można służyć jako krwawiący diakon, i to właśnie jest takie narzucanie w grupie swojej, swojego zdania, egzekwowanie go na siłę i swoich racji, albo mogę służyć jako czcigodny mąż zaufania. To jest to właśnie ten, ten senator, tak? Czyli osoba, która y, może mieć doświadczenie w życiu programem, sponsorowaniu, w służeniu w służbach różnych, ale niekoniecznie musi narzucać to swoje zdanie. Może coś podpowiadać, może coś się wypowiedzieć, ale z taktem. I tam dalej jest to pięknie opisane, że no, w oparciu o swoje doświadczenie, ale żeby trzymać się na uboczu, żeby czekać co czas spokojnie, co czas przyniesie. I powiem, że moje doświadczenie jest takie, że to nie jest tak łatwo, prawda, jakoś tak, jakby to powiedzieć, zorientować się na czas, że właśnie ja mam takie dobre chęci i, I tak właśnie powiem wszystkim, co jest takie super i żeby oni mnie słuchali i przecież ja tak chcę dobrze, prawda? I, i ta granica między tym, tą moją jakby dobrymi chęciami, a, a brakiem pokory i narzucaniem się jako właśnie taki rządzący, a nie zaufany lider czy, czy mąż zaufania taki, to... To jest taka, no powiem, że wymaga właśnie takiego, takiej uwagi i czujności. I y, ja dziękuję Bogu, że właśnie jakoś mam ten, żyję tym programem, staram się żyć tym programem, bo ten program mi właśnie pomaga. Pomaga się zatrzymywać na czas, y, pomaga y, weryfikować y, jakoś swoje pomysły, wysłuchać innych, co jest bardzo ważne i zawsze opierać się na sumieniu grupy. Zawsze. Y, moje jakby... Dla mnie, w moim poczuciu, moja wola weryfikuje się w sumieniu grupy, w sumieniu mojej rodziny, bo to się przekłada też na rodzinę, żebym ja nie narzucała nikomu jakoś siłą swojego zdania i swoich pomysłów. Ja Wam bardzo dziękuję. Nie wiem, czy to wszystko jakoś tak, bo czy czas, czas pewnie przekroczyłam już. Nie, nie wiem, starałam się. Dzięki bardzo.